Pan s vámi. Slaba svatého Ewangelia podle Marka. Při pěti tisíc smůzu. Přiměl učedníky, aby vstoupili. Jeli napřed na druhý břeh směrem Sajde, než on rozpustí zástup. Chtěl se s nimi a odešel na horu, aby se modlil. Gdyż nastal wieczór, była łódź daleko na morzu, a on sam jeszcze na zemi. Widziel, jak se namahali z wesłowaniem, protoże vanul witry proti nim. Kranu szel Jezisz k nim a kraczel po morzu, ale chcieli minąć. Gdyż ho widzieli kraczet po morzu, myśleli, że jest to przyzrak, a wykrzykli. Wszyscy to ciż widzieli a zdiesili się. On však na ně hned promluvil a řekl jim, "Vzmužte se, to jsem já, nebojte se. Vstoupil k ním na loď a vítr přestal. Byli celi ochromeni úžasem. Nepochopili totiž, jak to bylo s tím, protože jejich srdce bylo nechápavé. Slyšeli jsme slovo Boží. Staty Jan w dzisiejszym pierwszym czyteni oznamuje Bóg jest laska, kto zostawa w lasce, zostawa w Bohu, a Bóg zostawa w Niem. Zakladem żywota z Bochem jest wiara w Jezusa, jedynego wykupitele całego świata. kto wyznawa, że Jezus jest Syn Boży, w tom zostawa Bóg, a On w Bochu. Dále říká, strach nemá v lásce místo, protože dokonalá láska strach vychání. Strach počítá s a kdo má strach, není v lásce přibeden k dokonalosti. Pokud strach a samota patří k těžkému udělu současného člověka i navzdory konzumní hojnosti, kterou je obklopen, je to jistě tím, že nezná práve bohatství którym mnie z Bohem, a stateczna duwiera w niej. Laska k Bogu w żywocie chrześcijanu roste a skwalitniuje se jen za przedpokladu, że wycięsniuje obawy a strach. Neni to ale wiec teorie, podle której si spolechliwie serdzimy żywot jedną prowzdy. Je to spisz wieci na ustalech oboje a zapasu, które musimy swadzić wżdy w nowych sytuacjach żywota, które się znanadani, a często dramatycznie objawują. Wira, aby mogła róść, musi być naustale probojowana a skołuszona. Swata Faustyna we swym Deniczku zaznamenala W chwili mi Pan rzekł Proć se lekarz a chwiejesz, gdyż Ci ze mną. Nelibise mi, gdyż se dusze zbytecznie boi. Gdo se jest mi dotknął, gdyż isi ze mną. Najmilejszy jest mi ta dusze, która pewnie wierzy w mł dobrotu, a pylnie mi duwierzuje. Dawa mi swą duwieru i wszechno ocz prosi. W Ewangelii słyszymy a śledujemy, jak apostolowe: Uwidzieli kracze, Jezusie po morzu, Zdziesili się, krzyczeli, No boć myśleli, że je to przyzrak. On wszak na nie promluwil, To jestem ja, nie bojcie się. Nachle ocitali se pod tlakem, ogrożeni ze strachu o żywot, Gdyż se na lodzi plawili w nocy Po neklidnem jezerze. Ježíš uklidňuje vítr a říká jim, zmůžte se, to jsem já, nebojte se. I my se často zjesíme něčeho, co nám vyvstane jako nahla hrozba. ważna nemoc, bolestná strata, či těžké sklamání nebo neúspěch předně mnoha jiných podob našej lidské bídy. I z těchto přizráků ale můžeme zaslechnout známý las, který slyšela sv. Faustyna. Matcero, neboj se toho, co Tě čeká. Nedam Ti nad Twe sile, Znáš moc mé milosti, to ať stačí. Je třeba wzywać Ježíše vytrvalou modlitbou, abychom obstali we vzkouškách, které w víře připravuje svět, znepřatelený z Bohem. V Biblii čteme, že se našel někdo, kdo při vzkoušce nekřičel, kdo nezaměnil, nezaměnil Angela Gabriela za přízrak, ale naopak před Božím znamením zůstal klidný. Byla to Maria z Nazareta. Maria obstala bez kouřce víry. Při nabrchu, aby se stala bohorodičkou, nepochybovala a vydala se na cestu k Ježiši. Maria kračela po rozporu pilných vodách víry, ale nezaměnila ježíše za přízrak jak to činíme pełni strachu niegdy i my. U Bożej Boží vůle není slabost, ale odvaha. Odvaha spolechnout se na něj, věřit, že jeho cesty jsou našimi cestami. Odvaha nasledovat Krista stále novým a nepředvídatelným způsobem. Odwacha vložit celý svůj život Bohu do rukou. To všechno znamená věřit Ewangelium przecież sestry, gdy dokonali jedno a wierzycim dochodzi najpierw setkaniem z Bożym słowem, a potem uczestni na Eucharysticznym stole, gdyż se bierici obcierstwy Chrystowym ciałem we świętym przyjmaniu, jest napłynien Bożą łaską a pokojem. Tato to łaska przetwarzy żywot chrześcijanu, dawa nową chodnotuje ich skutkom, a wzdaluje od nich bezskrę obawy. Kto miluje, nie ma strach. Swata Faustyna, dnes już cytowana, napsala na innym místie. Dnes po sv. przyjmaniu mi dal znowu niekolik pokynu. Prvni, ne bojuj z pokuszeniem sama, ale okamżycie je odhal spowiednikowi, a pak pokuszeni straci całą swą silu. Druhy, w tych zkouszkach ne stracej pokoju. Proživej mou přítomnost, pros o pomoc mou matku a svaté. Trzeci, buď si jistá, že já se na tebe dívám, a podpiram Tě. Čtvrtý, neboj se ani duchovních bojů, ani žádného pokuszeni. neboť no já ja Tě podpiram i daję o to, abys chtěla bojovat. Věz, že vítězství je vždy na Twe straně. Paty. Wiesz, że statecznym bojem mi wzdawasz wielką chwalu, a sobie chromadzisz zasluchy, pokuszeni poskytuje przyleżytost prokazać mi wierność. Jan Paweł II wolal, nebojte się. moc Krzysztofa krzyża, wskrzyszeni, je wietrzy, neż zło, z zniechożby człowiek mógł a musel mieć strach. Nebojte się toho, co jste sami wytworzyli, Nie bojcie się ani przecho, co człowiek wyrobił, a czym jeden ode dne, jest více ochrużowan. A koniecznie nie bojcie się se sami siebie. Chrystus po swym z rzekł apostolom a nam nie bojcie Tato słowa potrzebujemy w dobie, dobie może więcej niż gdy indy. Wierzcie, że egzystuje ten, kto drži w osudy tohoto pomijiwego świata. Kdo má v rukou kliče od smrti a pod světi, kdo je alfou i omegou, a tento někdo je láska. Jen on se může plně zaručit za slova nebojte se.